bab te kurde słabe dzi. Ja już mam kurde tego dość. Ciągle samem. Ciągle płaczę. Nie chcę mi się żyć. My co ja będę miał za życie? Co ja będę miał za życie? Powiedzcie mi tu. Prosto w oczy. Bez ogródek. Co ja mam za życie? Ja powiedziałem kiedyś to, że ja tak, takiego życia nie chcę, ale się myliłem, tak? Myliłem, bo ja od dwóch lat wiecie co, nie daje mi coś spokoju, nie daje mi funkcjonować normalnie, kurwa, myślę ciągle o babach, ciągle, kurwa, bym coś chciał, ciągle bym coś, wiecie co, patrząc, czy coś, zaczyna się coś dziać. W jednej strony, kurwa, chciałbym kogoś obok siebie mieć, bo, kurwa, bym czy bym kawę zrobiła, czy cokolwiek, byśmy jakoś żyli, czy coś takiego. A tak? A tak nie mam nikogo. Niczego. Żebym mógł być zadowolony z tego życia, że mam kogoś, że jest ktoś, komu mogę zaufać. Że będę szczęśliwy w końcu. To nie ma. Nie ma nikogo takiego. A to już mnie, wiecie, to, to już mnie nie interesuje. Ja już, wiecie co, tracę zainteresowanie, tak? Ja mimo tego, że jeszcze tam gram, jeszcze staram się tam czymś zainteresować, ale ja się łamnę. Ja się łamnę, ja to czuję, że ja się łamnę, że ja niedługo nie wytrzymię. Jak ja nie wytrzymię, to wiecie co, ja sobie znajdę sposób. Znajdę sobie sposób, żeby, żeby po prostu może nie z tym poradzić, tylko w kwestii, że że ja mogę do, dopuścić się kroku takiego, którego ja bym się nigdy nie, nie o to nie posądzał. A to, wtedy będzie tragedia. Wtedy będzie naprawdę tragedia i będziecie żałować, że nic żeście nie zrobili. Bo ja już muszę. Ja już sądzę, że ja już muszę, że ja nie, dam, nie daję rady tak. Że ja nie daję rady, że, że, że mnie to wszystko niszczy, tak? Że, że ja już nie widzę sensu. Nie widzę sensu wstawaniu, nie chcę mi się wstawać. Nie chcę mi się ćwiczyć, bo dla kogo, kurwa, dla kogo? Dla was? Dla siebie owszem, tak, jak, ale jakby ktoś był. Żebym ja widział, kurwa, że, że jest ktoś przy mnie, że, że mnie kocha, że, że, że, że jeszcze jest ktoś inny, tak? niż moja mama, tata i tak dalej. Ktoś, kto mnie, na, kto, kto mnie naprawdę kocha i nadal mnie kocha, bo po prostu ktoś by, ktoś by się taki trafił, że naprawdę by chciał tak ze mną być. Ale to ja jestem w stanie zaoferować takiej ko dziewczynie, kobiecie, będzie z takim fiutem kurwa niepełnosprawnym, który kurwa chodzić nie może, problemy z nogami ma. Z jakiegoś powodu, tak, chciałbym, ja, ja bym chciał chodzić, chciałbym jej dogodzić, chciałbym kurwa normalnie jakoś. Jak człowiek, jak każdy zdrowy człowiek kurwa, bo w mózgu to ja mam normalnie poukładane. Ja bym chciał normalnie, ja bym, ja bym. chciał, wiecie co, teraz wiem, czemu moi rodzice się starali za mną. Czemu chcieli, żebym ja miał normal... Bo chcieli, żebym miał normalne życie. Normalne. Tylko co to znaczy dzisiaj normalne życie, jak tyle pojebów jest na świecie? Ja mam po prostu czasem wywalony na to, czy wstanę, czy nie wstanę. Nie chcę mi się wstawać, nie chcę mi się żyć. Nie chce mi się w ogóle egzystować tak w tym życiu już. Bo co mnie czeka? Co mnie czeka? Pytam się, niech ktoś odpowie w końcu. Kto, co mnie czeka? Ojciec załóżmy parę lat jeszcze pożyje, ale wiadomo, że pożyje parę lat i odejdzie, bo będzie musiał odejść, bo dla ka, każdego przyjdzie pora. tak? Później co? Później będzie biela, później będzie kurde lament, także nie mam, nie stać mnie na to, na tamto. Na, na, na, w ogóle nie. A w ogóle i tak już się to dla mnie nie liczy, tak szczerze mówiąc. Bo co to będzie miało za sens? Co to ma za sens, kurwa, jak nikogo nie ma wokół mnie? Nie mogę nikogo przytulić, pocałować, chociaż z całowaniem u mnie problemy są, tak? Ale przytulić, kurwa. Dać dzióbka, dać kwiatek. Dziękuję ci, kochanie, że jesteś ze mną. Czy coś takiego, kurwa. Ty, kurwa, nawet nie masz doświadczenia w tych sprawach. Byś chciał, kurwa, żeby taka osoba z tobą była, no to trzeba przecież pielęgnować, żeby kurwa nie odeszła od ciebie, kurwa i seks i wszystko, kurwa, ja się nie wyobrażam. Jak ja bym miał, wiecie co, ja może w gadce jestem mądry, może w gadce jestem do przodu, tak, żebym chciał, bo bym chciał, tak, ja nie mówię, że nie. Ale kurwa, z doświadczenia to jestem noga, kurwa, no nic, nie. próbowałem się kiedyś całować, próbowałem to jak byłem stąd, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, kurwa, nie wiem. Ale ja bym tego bardzo, bardzo chciał i to mnie też męczy, że kurwa, nie mogę. Że, że... A z tego to ja nie skorzystam, zapomnij. Nie, tak, Darek, tak bym nie pierdził takich rzeczy, bo ja z takich z takich ludzi nie jestem, że ja nie mogę wytrzymać, kurwa, i gdzieś muszę zamoczyć, to na mnie, to nie jest tak. Ale już bym, kurwa, chciał kogoś normalnego przy sobie, żeby jakoś żyć, żebym mógł rano powiedzieć cześć dzióbku, co tam słychać, jak tam było w pracy, czy cokolwiek, tak, czy ja coś bym mógł pomóc, czy pracować gdzieś tam, czy tego się przemóc, bo to wtedy trzeba dzisiaj już przemóc dla kasy, dlatego nie, pilnować wszystko i tak dalej. A tak, kurwa, co ja mam za życie? No rano, no jest sielanka, fajne jest życie, bo nie muszę nic robić. No ale, no ale ile to może potrwać? Ile to może potrwać? W końcu, w końcu będziesz tu wszystkim zdurzony, bo kurwa, nikogo nie zdasz. Dwóch kolegów to trochę u ciebie za mało. Chciałbym kogoś więcej poznać. Nie żyć w takiej badziewnej egzystencji, co, co, co po prostu do niczego nie dążę, kurwa, do niczego. Mam niby to wszystko, ale to mój, to wszystko, do czego to, co mam, dążył mój tata. Żebym ja miał to, miał to, miał tamto. Ja sam by niczego nie dążyłem. Zawsze mój ojciec mi wszystko dawał i no, o nic nie muszę się martwić. Zawsze jakby mówią, to się o nic nie martw, będzie dobrze. Tylko ja na tego już mam dosyć, że wy mnie uspokojacie i okłamujecie. W taki sposób. I czasem czuję się naprawdę załamany. Tak jak teraz. Ja mam, mamie nic nie mówię, ja wolę się tutaj wyrazić, na nadraniu powiedzieć to, co mi nie leży, to, co mnie boli. Niż powiedzieć to w, o w oko, w oce, w oko, w, w, w, w, w, w oczy, nie? Oko w oko matce. Się przyznać, że cierpię, że... Że mam dość takiego życia? No nie wiem. Oby to się jakoś ułożyło, bo ja już nie wytrzymuję. Ja już pękam. Ja nie wiem. Nawet ja bym wolał już w tym roku, kurwa, kogoś znaleźć. Żeby nie siedzieć, kurwa, nie, nie wiedzieć co, nie zamarzać się, nie wpadać ten, w ten stan taki kurwa depresyjny, gdzie, gdzie ja mam wszystko gdzieś, gdzie mnie nie interesuje, kurwa, żeby się włączyć film. Żeby sobie włączyć muzykę. Muzykę może jeszcze tam trochę. Yy, czy coś jeszcze, czy cokolwiek. Bo mam takie dni, że kurwa nic mi się nie chce. Mam kompletnie wywalone, kurwa. Nic bym nie sprawdzał. W nic bym nie grał. Wszystko miał kompletnie gdzieś. Chociażby nie wiem jak mi gadali. Żebym miał nie wiadomo na co chodził, co robił, Tak. Ja taki nie jestem. Ja nigdy nie byłem do ćwiczeń, nigdy mnie nie interesowały ćwiczenia, miałem kompletnie gdzieś. Tą męczarnię, tą. bo to nie, nie daje rezultatu. Ja tyle, tyle lat kurwa, męczyłem się, chodziłem na ćwiczenia, chodziłem na wszystko i gówno to dało. To teraz nagle co ma się zmienić? Nagle mam mi się w głowie pozmieniać, że to coś daje. Ja nie widzę rezultatów. Nie widzę żadnych rezultatów tak. Nawet tych ćwiczeń, co ja mam tutaj. Ten rowelek, sobie mi załatwione. Gówno to dało i tak trochę może schudłem. Bardziej te żarcie, które które teraz zostało zmienione i, i troszeczkę inaczej się odżywiam. tak miej, miej tego wszystkiego, miej tego cukru. tego. Ale co z tego, kurwa? Nadal jestem sam i to mnie dołuje. Tu cierpię. Tu cierpię najbardziej, bo Kurwa, nie widzę sensu, żeby o coś walczyć. O swoje życie, o, o co w tym życiu. A siedzieć, wiecie co, i przez całe życie sobie grać, oglądać filmy, coś tam robić, tak, i przez całe życie tak egzystować, kurwa, no to mnie, mnie już tu, ja już się łamnę. Ja bym chciał coś więcej kogoś mieć, kurwa, jakoś żyć z tą osobą, być zadowolonym z tego życia, kurwa, że w końcu ktoś. Najgorsze jest to, że ja będąc pełnosprawny, ja nie mam wyboru, żeby sobie wybrać odpowiednią osobę, która mi się naprawdę podoba, która naprawdę mi się spodoba, że ja się jej spodobam, że ona będzie mi się, mi się podobać nawet w taki sposób, tak? że ja muszę brać to, co leci, że, że po prostu większość uważa, że jestem bez guście, bo kurwa, nie ten mam gust, tylko że chodzi o to, że ja nie mam wyboru. Jak ktoś się na mnie, kogoś zauważy i mnie zamoruje, to ja próbuję dać szansę, bo to zamorowanie to jest, że zwrócę uwagę na tą osobę, tak. Próbuję dać szansę każdej osobie, nawet kurwa, najbrzydszej, chociaż mi się kompletnie ani trochę to nie podoba, ale może chociaż ta osoba Cię pokocha. Nie musi być piękna, nie musi być ładna. Tak? Ty dajesz osobie każdej osobie, która się nawinie, dajesz szansę. Chcesz dać szansę, tak, bo wiesz, że może nie, nie trafić się. Tak? U mnie jest to bardzo z tym ciężko, bardzo ciężko. To nie jest tak jak większość tych młodych, że tu sobie tam, kup, tam poleci, tam poleci i ich ma. Jedną, drugą, trzecią, czwartą, kurwa, nie? Dlatego ja wolałbym być zdrowy, kurwa, bo bym miał chociaż jakiś wybór, tak? A tak nie mam wyboru. Muszę brać to, co leci, kurwa, i to jest najgorsze. Bo byle ktoś ci się trafi i byle, byle co masz, byle jaki charakter, kurde. Nie jest mi to łatwe. Łatwo. O tym mówić i tak dalej. Ale czuję się źle, czuję się niedobrze. Będę cały czas sam w tych zamkniętych w ścianach. Oczywiście pójdę do tych rodziców, do tego drugiego pokoju, ale co ja mam z tego życia? Rano obudzę się, zjem. Obiad sobie zjem. Film jeden, drugi, trzeci. Pogram trochę. Pójdę spać. Obudzę się w nocy. Może tam trochę sobie dogodzę, kurwa, żeby, bo się źle czuję bo coś mi się tam tam, ten i koniec, kurwa, idę spać I takie mam życie to nie jest życie to nie jest normalne i to nie jest życie dlatego chcę, żeby to się zmieniło chociaż troszeczkę, na namiastka tego, kurwa, normalnego życia że ktoś jest, że ktoś będzie że nie będzie trzca, przynajmniej a to czy kochasz czy nie kochasz, dobra już w tym sobie odpuszczam, bo kurwa bo wiem, że i tak na taką osobę, co chce, to nie trafię, taką tolerancyjną ładną, piękną, kurwa że ładna dziewczyna pomyślałby sobie, co nas w sobie widzi, jak ona taka piękna ładna, ktoś by, ktoś by na pewno ją chciał, tak ja bym taką dziewczynę chciał, tak mi się podobała, zawsze Gocha, kurwa ale Gocha jest teraz zajęta, już ma już ma dzieciaka, już ma faceta, to już tam gówno. Nic z tego. Taka druga się nie trafi, kurwa. Jak przynajmniej... Dlaczego wybrałem Regina Ice z tych por pornusów, Bo ona też jest podobna do, do Gochy praktycznie trochę. No, w jakimś sejsie, tak? W jakiejś budowie. Chociaż chudsza jest, nie? Ona jest chudsza od, od Gochy, to na pewno... Ale... Ale po prostu ja nie mogę tak żyć, bo ja, ja się załamnę. Ja nawet w, w myślę w taki sposób, wiecie co, że jakbym miał gdzieś sznurek czy cokolwiek bym skończył go sobą, bo ja nie wiem, co robić, nie wiem. Ja się po prostu już męczę. Męczę się diametralnie, chociaż nikt tego nie widzi. Nikt tego nie widzi. Ale to by było ten tyle. Już więcej takich gadek może nie będzie, może się poprawi, może będzie lepiej. Oby było. Bo naprawdę ja nie dam rady. Ja nie dam rady. Ja chcę normalnego życia.